Dnia sobota, 21 marca jest 9. Małgorzata Maliborska zapraszam na serwis trójki, a w tym serwisie o eboli, która znów pojawiła się w Liberii, pomocy finansowej dla byłych opozycjonistów i samochodach na pilota. Nadzieje na pełny sukces w walce z ebolą pogrzebane w Liberii po 20 dniach bez nowych zachorowań odnotowano kolejny przypadek. Jeśli brak nowych zakażeń utrzymałby się jeszcze przez trzy tygodnie, to Liberię można by uznać za kraj wolny od eboli, ale teraz trzeba liczyć od nowa. Według doniesień chora kobieta trafiła do szpitala w stolicy kraju Monrowi. W jej organizmie potwierdzono obecność wirusa. Walkę z ebolą utrudniają sami mieszkańcy, mówi tymczasem BBC afrykański lekarz Landry Majegani. Niektóre społeczności nadal ukrywają chorych i nie przestrzegają żadnych przepisów dotyczących pochówku zmarłych. W przyszłym tygodniu w częściach sąsiedniej Sierra Leone będzie wprowadzona trzydniowa blokada, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Trwa jednocześnie testowanie szczepionek. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Jeśli Senat i Prezydent też powiedzą tak, będzie pomoc finansowa dla działaczy antykomunistycznej opozycji. Umożliwia to przyjęta wczoraj przez Sejm ustawa. Poseł Sławomir Piechotas po przekonywał, że jest ona odpowiedzią na problemy byłych opozycjonistów, którzy nie radzą sobie w życiu. To nie jest ustawa odszkodowania, to nie jest też ustawa o rekompensacie za doznane krzywdy. Jest to ustawa pomocowa, która ma uzupełnić tamte wcześniejsze o właśnie ten element, żeby tym ludziom, którzy nadal sobie nie radzą, a są zbyt yy, honorowi, żeby pójść zwyczajnie do pomocy społecznej, żeby tym ludziom pomóc. Przeciwko głosowali posłowie SLD, bo jak wyjaśniał Wincenty Elsner z Sojuszu, ustawa jest niesprawiedliwa wobec półtora miliona Polaków, którzy stracili na transformacji ustrojowej. Dzielenie tych biedaków na tych, którzy są zasłużonymi biedakami, bo kiedyś roznosili ulotki i tych, którym nie należy się pomóc, dlatego że po prostu wtedy w PRL-u uczciwie pracowali, jest dzieleniem tej dzisiejszej biedy. Jesteśmy za tym, aby pomagać wszystkim. Zgodnie z ustawą o pomoc będą mogły się ubiegać tylko osoby w złej sytuacji materialnej, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza najniższej emerytury, czyli 880 zł. Były działacz ma dostawać miesięcznie 400 zł. Strażacy znów biją na alarm tylko tej doby. Na Warmii i Mazurach gasili ponad 120 pożarów traw. Tam na szczęście nikt nie zginął. Do tragedii doszło natomiast wczoraj na Mazowszu. W Pogorzelisku pod Warszawą znaleziono ciało kobiety. Przed płomieniami naprawdę trudno uciec, przestrzega wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Nie wypalajcie traw, bo to są straty, bo to są straty w mieniu, w zdrowiu, w życiu ludzkim. Ten, kto podpala trawy, sam może nie zdołać przed tym, co zrobił uciec. Jeden z największych marcowych pożarów na Mazowszu miał miejsce 10 marca wokół Niewie. Objął aż 18 hektarów 80 strażaków. Gasiło pożar przez ponad 4 godziny. Lucja Olszówka, RDC. Za podpalenie łąk pastwiski nieużytków grozi grzywna w przypadku zagrożenia życia nawet 10 lat więzienia można też stracić unijne dotacje. Zamiast kierowcy autopilot amerykańska firma Tesla zapowiedziała, że jeszcze w tym roku wypuści na rynek pojazdy właśnie z autopilotem. Szef tej firmy, Elon Musk, zapowiedział, że jeszcze przed wakacjami rozpocznie się sprzedaż sedana Model S, mogącego całkowicie przejąć kontrolę nad jazdą na głównych drogach. Auta Tesla będą też mogły być przywoływane przez kierowcę za pomocą smartfona, a także będą mieć możliwość samodzielnego parkowania. Niektórzy eksperci mają wątpliwości, czy jazda samochodami na autopilota jest w USA legalna. Tesla odpowiada, że w jej systemie nie ma niczego, co byłoby niezgodne z przepisami. Na ostateczny werdykt trzeba zaczekać, dopóki pierwsze samostarujące auta nie wyjadą na drogi i dopóki nie okaże się, do czego są naprawdę zdolne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio u serwis trójki. O sporcie Monika Słukowska. Mamy pierwszego finalistę siatkarskich rozgrywek o mistrzostwo Polski. To Asseko resowia Rzeszów, która w trzecim meczu półfinałowym pokonała Jastrzębski Węgiel 3 do 1 i całą rywalizację wygrała 3 do 0. O drugie miejsce w finale walczą PGS Skra i Lotos Tref Gdańsk. Na razie w rywalizacji do trzech zwycięstw Lotos prowadzi 2 do 1. W lidze hokeja znamy już skład finału. Zmierzą się w nim GKS Tychy i Jastrzębie. Znamy też skład finału kobiecego turnieju w Indian Wells. W półfinałach walkowarem spotkanie z Simoną Hale poddała Serena Williams powód to Kontuzja kolana. Jelena Jankowicz natomiast w trzech setach pokonała Sabinę Lisicki. W deblu w półfinale przegrali Marcin Matkowski i Nenad Zimonić, a w turnieju panów w półfinałach zmierzą się Milos Raonic, Roger Federer oraz Nowak Dziokowicz i Endy Marej. Kończy się sezon skoków narciarskich. Wczoraj w planicy wygrał z rekordem skoczni Peter Prewc. Kamil Stoch był ósmy, a Klemens Murańka siedemnasty. Poza finałową serią lądowali Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Dziś konkurs drużynowy, który zaczyna się za niecałą godzinę. W Pucharze Świata Biatlonistek wczorajszy. Sprint w antymansyjsku wygrała Finka Kajsa Makarajnen. Weronika Nowakowska-Ziemniak dobrze biegła, ale słabo strzelała i zajęła 39. miejsce. W piłkarskiej Ekstraklasie na początek 25. kolejki Pogoń Szczecin po trzech golach Marcina Robaka, w tym dwóch zrzutów karnych, pokonała u siebie PGGKS Bełchatów 3 do 0. W drugim spotkaniu Górnik Łęczna zremisował ze Śląskiem Wrocław 1 do 1. Górnik wyrównał w końcówce spotkania z pomocą bramkarza Jakuba Wrombla, któremu piłka po strzale Nowaka przeleciała między nogami. Dziś już coraz mniej słońca, coraz więcej opadów deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także deszczu ze śniegiem i śniegu od 5 do 8 stopni pokażą termometry na północy od 12 do 14 na południu. Trójka, program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ach, zobacz, jakie zielone listeczki na drzewach. Jak szumią. O czym one nam tak szumią? Szumią to mi zimówki po asfalcie. Trzeba letnie kupić Pomyśl praktycznie, łatwo wybierz i kup Opony na Allegro Allegro, pełne pomysłów na wiosnę Dziś o najnowszym sukcesie Get in Banku, czyli o kredycie na PIT Z premią, dlaczego to sukces? A, to najłatwiejszy sposób Pożyczania pieniędzy, B, to bardzo Ekologiczne, bo PIT nie marnuje się W szufladzie, tylko jest wykorzystany Powtórnie, a w nagrodę za finansową Eko-postawę każdy dostanie ode mnie mm. Od nas, no, premier, tak Jedyny kredyt na PIT z premią 10 zł za każdy pożyczony tysiąc Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl Gettingbank, bank twoich oszczędności Supermarket Piotr i Paweł Chcesz być super zaradny? To zakupy w supercenie Zrób w supermarkecie Piotr i Paweł w tym tygodniu w supermarkecie Piotr i Paweł za majonez dekoracyjny winiary zapłacisz tylko 3 ,99 zł. 99 groszy za 400 ml. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł, taniej niż myślisz. Na spacer? Dawno pani nie widziałem. Ach, bolało mnie gardło. Ciągle jeszcze kaszle, chrypie, nic nie pomaga. Ja stosuję tabletki emskie do ssania, wyrób medyczny zawierający naturalnie działające sole, które łagodzą kaszel i chrypkę oraz ułatwiają odkrztuszanie. Tabletki emskie do ssania? Można też kupić musujące ze skoncentrowanym składem. Tabletki emskie z Wadowic. Solemnie obiecuję, że pomogą. O, multi-multi. W multi-multi każdy gra tak jak lubi. Możesz grać o mniejszą wygraną lub o większą z plusem. Możesz grać o dużą wygraną lub o jeszcze większą z plusem. Możesz grać o główną wygraną albo nawet o 25 milionów złotych z plusem. Gra Multi Multi z Plusem zwiększa szansę na wygraną i jej wysokość. Możesz wygrać nawet 25 milionów złotych. Plus zwiększa sumę szczęścia. Graj w punktach Lotto. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swoją starą pralkę, lotówkę, zmywarkę na nową. Taniej nawet o 500 złotych.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 tylko teraz na przykład Soundbar LG 320W, bezprzewodowy subwoofer, Bluetooth za 999 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość, szef klubu, Jarosław Kalinowski, PSL. Dzień dobry. Jerzy Benderlich, SLD, <grym> wice Sejmu. Witam Państwa. Jarosław Henryk Wujec. o, przesadziłam panów Henryk Wójc, Kancelaria Prezydenta. <grym> Dzień dobry. Jarzłowiec, zjednoczonej przez. Myślę, klubu. że po 24 maja ta zamiana miejsc może być już na trwałe. Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska w Klubu. Dzień dobry państwu. Proszę tutaj nie ustawiać mi dyskusji na uwag. inne tory, niż zaplanowałam. Dlaczego pani marszałko SLD głosowały przeciw chyba w końcu niedużym pieniądzom dla byłych opozycjonistów? Ach. To myślę, trzeba przywołać to, co mówił Leszek Miller, kiedy wszedł na trybunę, bo e, były jakieś okrzyki, takie, które do parlamentarnej sali nie pasują. Każde decyzje i z jednej, i za, i przeciw, one mogą być kontrowersyjne, ale trzeba się umieć w przestrzeni demokratycznej z nimi godzi. Trzeba umieć przyjmować e, demokratyczne rozstrzygnięcia, demokratyczne e, wybory. Ale jaśniej Więc... można, panie marszałku? E, nie, jaśniej nie można, bo to jest jasno dlaczego głosował Sojusz Lewicy Demokratycznej tak, a nie inaczej, bo ma e, do tego prawo. Uznał, że kryterium dochodowe powinno być tutaj czynnikiem pomocy każdemu w Polsce, a nie kryterium polityczne. I przygotowali Państwo nawet e, projekt ustawy. I Sojusz Lewicy Demokratycznej przygotował projekt nowej ustawy, w której również przywoływane są ofiary transformacji. Oczywiście, że tej transformacji nikt nie kwestionuje, ale wystarczy przeczytać e, książkę pana profesora Karola Modzelewskiego, żeby wiedzieć, że ta transformacja mogła obywać się bez tak dużej liczby ofiar. W innych krajach transformujących się, w innych krajach, które transformacje podjęły po 90 roku, tych ofiar było mniej, a rezultaty ekonomiczne, wolnorynkowe, transformacyjne, nie te same, zablokował a czasem lepsze. Wujec, o, obu, o obu rozwiązaniach czyli tym przyjętym tak, tak, i tym tak. planowanym. No, czeka, tak się składa, że mm, razem z Jankiem Lityńskim byliśmy inicjatorami tej ustawy, bo myśmy ją przygotowali w Kancelarii Prezydenta, razem współpracując z Urzędem do Spraw Kombatantów. W tym momencie, kiedyśmy ją przygotowali, przekazaliśmy ją do tak, no, nawet takim pismem, do Marszałka Borusewicza Senatu, bo Senat ma inicjatywę ustawodawczą, w której może tam może korzystać z ekspertów i tak dalej. I ta ustawa została przez nich przygotowana i ostatecznie teraz została uchwalona. Ona się różni od tego, co myśmy przygotowali tym, że myśmy tam dawali trochę większe te zasiłki, bo jednak to cała idea za przejęta. To znaczy, idea polega na tym, że to nie dotyczy w ogóle tak zwanych kombatantów, tylko tych, którzy są w bardzo trudnej sytuacji, A trzeba wziąć pod uwagę, nie wiem, czy państwo to znają, pewnie część zna, że w tamtym czasie, w stanie wojennym, ludzie, którzy stali na pracy, często byli prześladowani, przeszli przez bardzo trudną szkołę życia i ta szkoła życia różnie się odbiła. Niektórzy już nie mogli wrócić do zawodu, nie mieli możliwości w ogóle emerytury. Bardzo są trudne sytuacje, naprawdę. stracili czas i nie mają uprawnień emerytalnych, nie mają ja nie to można, są, bo jest w ustawie, którą wcześniej przeprowadziliśmy, można moment. wystąpić, bo jest czas jeśli ktoś pracował dla związków podziemiu, to jest składkowe. Można to wykazać poprzez urząd kombatantów. Ale to, yy, w trudnej sytuacji jest wiele osób, to było konieczne. Był problem z tym związany, mianowicie, że te zasiłki, które myśmy proponowali, były wyższe niż zasiłki dla kombatantów tych bojowych, którzy walczyli w czasie II wojny światowej. Prawdzie tam dostają wszyscy, a tutaj tylko ci, którzy są w trudnej sytuacji, no, ale ostatecznie zmniejszono tę, tę ten, ten, Wysokości tych zasiłków. Ja bo, na tym ubolewam, bo to jest trochę a za mało. ofiary, ofiary transformacji. No, to jest, no, to jest, no przecież to jest tak obudne, co powiedział tutaj marszałek, że po prostu tego nie mogę słuchać. No przecież że, że tutaj jesteśmy dzięki tej transformacji. Tutaj korzystamy z tego. To, że są e, tak e, zopraża, trudne a sytuacje, a nie no nie, nie, nie, nie, nie, no, nie, no, nie, nie no, widać wyraźnie, zrozumiałem, takie ofiary, które miały jakieś dochody, żyły w miarę normalnie, a od czasu to no może zmieniło. to na przykład Pewnie. dotyczyć, na razie, że tak już raz powiem, na przykład oficerów służby wysadzieństwa, którzy stracili bardzo dobre dochody w wyniku transformacji. No, no nie, nie, ale, ale... ale nie, tak, no, chyba nie, pracownicy PGR-ów, to o to chyba chodzi. pgr, -ów PGR -ów też, tureckie, ale PGR-ów... ja ale, muszę, muszę dodać. Nie, nie pan, ale pan nie musi w tym momencie, e, kiedy e, mówi te, Henryk Wójt, Nie, nie, nie coś jest tak, że e, w wszystkich krajach, przecież to tego komunizmu, a nie transformacji. Komunizm zaprowadził do takiej sytuacji, z której nie mogliśmy wyjść, była katastrofa i w czasie tej wychodzenia z tej katastrofy były też ludzie, którzy byli tym ucierpieli. Naszym obowiązkiem jest o to zadbanie, ale przecież nie jest to wina tej transformacji. To jeszcze uzupełnienie, ale bardzo krótko, proszę. proszę. Nawet jeśli tamten system doprowadził do tej sytuacji, bo przecież ja tego nie kwestionuję, system gospodarczy, był niewydolny. To jednak transformacja powinna wziąć pod skrzydła wszystkich Polaków, a nie tylko elity, panie ministrze. I ja nie mówię o służbach, Ja nie mówię o służbach, które pan tutaj przywołał. Ja mówię o kilkuset PGR-ach, to było kilkaset tysięcy ludzi, ja mówię o spółdzielczości, ja mówię o rzemio rzemiośle. Proszę wierzyć, parę milionów ludzi, którzy nie byli uwikłani politycznie w tamten system, nie poradziło sobie w tym systemie. Transformacja nie może być dla wybranych. Transformacja swoimi skrzydłami powinna obejmować wszystkich Polaków. Jarosław Gowin. Wczorajsze zachowanie SLD było również zawstydzające, jak fakt, że tę ustawę przegłosowaliśmy po dwudziestu paru latach. Ta ustawa powinna wejść w życie wiele, wiele lat wcześniej o tym wątku ofiar transformacji. To W ogóle nie warto mówić. Pan minister wujec bardzo trafnie to spłętował, A kończąc chciałbym wyrazić na słowa podziękowania dla pana przewodniczącego Grupińskiego, który wczoraj z mównicy sejmowej powiedział to, co powinni usłyszeć wszyscy Polacy. Rafał Grupiński. Proszę hmm. przypomnieć, co pan powiedział. Cóż, zostałem zmuszony przez, przez jednego z posłów klubu SLD do tego, żeby wyjść i przypomnieć, po pierwsze prawdę historyczną, po drugie, musiałem wyrazić słowa oburzenia, ponieważ pan poseł na różną formuły, że przyznanie pomocy tym działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy dzisiaj klepią absolutną biedę, którzy sobie nie poradzili życiowo w ogóle, przecież tylko o takiej grupie mówimy, jest pluciem w twarz innym Polakom. Więc no, było to tak skandaliczne zachowanie, bo wszyscy w tym Sejmie dzisiejszym zaśladamy dzięki właśnie ludziom, którym chcemy w tej chwili pomóc. Opowiadanie tego, co to co mówi marszałek Wenderlich o. Yy ofiarach transformacji. Nie było żadnych ofiar transformacji. Były ofiary komunizmu, ofiary idiotycznie zbudowanej gospodarki socjalistycznej, która upadła i w związku z tym w ramach transformacji trzeba było tych wszystkich ludzi, którzy wpadli w biedę z pustymi półkami, z octem wyłącznie na tych półkach, wyprowadzić z tej biedy, z tej nędzy, którą wszyscy wtedy prawie wpadli i opowiadanie, że to przez transformację ktoś wpadł w biedę jest absolutnie, jest kłamstwem. Można mówić o tym, że nie wszyscy w wyniku transformacji osiągnęli sukces życiowy, nie wszyscy sobie potem poradzili już w ramach zbudowanej gospodarki wolno rynkowej. Ale to jest zupełnie inna opowieść i dzisiaj mamy cały system pomocy społecznej dla tych, którzy sobie z tym nie radzą. Mamy Problemy. system, ale system jest niedoskonały. No, jak żaden wiemy, system nie na świecie pomocy społecznej nie jest doskonały, więc, więc też, ale system w Polsce nie jest. Czyli jest, nie pan jest pan na nie, jeśli rozdęcza? chodzi o Projekt, projekt ustawy SLD, nawet jeśli byłby inaczej nazwany. Oczywiście, że tu, w tej sprawie w ogóle jest to wyłącznie element, jakby skutek demagogii, którą próbuje SLD uprawiać w tej kwestii. Mariusz Błaszczak. Po pierwsze ten dodatek ma charakter socjalny, a powinien mieć charakter honorowy i tak było w projekcie Prawa i Sprawiedliwości, bo tu nie chodzi o to, żeby pomagać tym, którzy są najbiedniejsi, tylko chodzi o to, żeby docenić tych, którzy poświęcali swoje życie i zdrowie w walce o wolną Polskę. No ale stało się tak, jak się stało. No i druga i, sprawa. Panie do... Przewodniczący, ja nie chcę, żeby mi ktoś płacił za to, że walczyłem, że siedziałem w więzieniu. Myślę, że wielu nie chce. Więc to no nie, tak, nie jest żaden wiele. dodatek soc socjalny. To jest po prostu pomoc. To, nie jest, tak. to jest honorowy dodatek. No ludzie nie, no nie chcą korzystać nie z pomocy społecznej. Nie, jest nie chodzą ma, ma w pomocy ma charakter, społecznej, ma charakter, Dlatego im w ten sposób ma charakter pomagamy. Socjalny ma charakter socjalny. Pan przed chwilą powiedział tak, że o tym no nie no, tak jest, bo, bo jest i tak, tak to zostało sformułowane no, i dobrze, przeprowadzone. No dobrze, że w ogóle jest, niż jakby miało go nie być. No ale no to takie no, mniejsze zło, to, to zawsze tak w, no, ale nie, no, było to chyba i w PRL-u też, też dobro, tak było. Mniejsze to jest, zło, mniejsze zło. No, a, mniejsze dlaczego, dobro. a dlaczego nie można zorganizować tego w ten sposób, żeby, żeby to było satysfakcjonujące no dla wszystkich? Dlaczego, dlaczego nie można docenić tych, którzy rzeczywiście e, a trzecią rzecz stać, nie wiem, na, na różne dziwne rzeczy, na pendolino, bezsensowne yy, wydatki, a nie, stać, do... a nie stać na... Za. Tak, głosowaliśmy za. Głosowaliśmy za. A Przed chwilą poseł Grupiński mówił też o tym, że jest pomoc społeczna dla tych, którzy z pokolenia na pokolenie są bezrobotni, bo mieszkają na terenach post owskich To też jest złe postawienie sprawy. To też jest złe postawienie sprawy i rzeczywiście plan Balcerowicza położył się cieniem na to, co dzieje się w województwach tych właśnie z zachodu i, i z północy naszego kraju, ale oczywiście projekt SLD nie jest żadnym rozwiązaniem. To jest tylko dowód na to, że SLD bardzo głęboko tkwi w, w PRL-u. Jarosław Kalinowski. No rozwiązanie niezależnie od opinii przed chwilą wyrażanych bardzo słuszne. Może spóźnione, można tak to na pewno określić, ale dotyczy ono osób no, Które są, tak jak to było powiedziane, w szczególnej, trudnej sytuacji, a ta sytuacja wynika bezpośrednio z ich zaangażowania w walkę o wolną, suwerenną Polskę jako opozycjonistów. I tu trzeba postawić kropkę. I dzisiaj mówienie, że to można inaczej, lepiej, no po prostu jest takim w etapie, na, na etapie kampanii, kampanii wyborczej takim, kto by lepiej rozwiązał. Natomiast wspomniane było tutaj dzisiaj środowisko popegeerowskie. I rzeczywiście zgadzamy się, że jest to środowisko jedno z najbardziej, a może najbardziej dotknięte przemianami. Taka jest prawda. No, ale trzeba przypomnieć, że w 1997 roku, akurat mam prawo to przypomnieć, krótko, bo krótko, ale byłem ministrem rolnictwa, i w tym czasie, pół roku tylko miałem i przygotowałem nowelizację ustawy o Agencji Nieruchomości Rolnej, gdzie na majątku tej agencji wtedy, w 1997, to był duży majątek, miała powstać specjalna instytucja, majątek, które, z którego miały być wypłacane rekompensaty temu środowisku. No, ustawa została zawetowana kto był wtedy prezydentem, kto poparł wtedy to w parlamencie, że nie zostało to przyjęte. No nie chciałbym dzisiaj, że tak powiem, znęcać się, ale no takie propozycje były. Można poszukać w parlamencie, kto wtedy jak głosował, kiedy była autentyczna próba wsparcia tego środowiska. I następny temat to jest zamach w Tunisie i chcę zapytać o to, jak zdaniem panów władze, jak politycy zdali egzamin w kryzysowej sytuacji. Jerzy Wenderlich. O, używając retoryki szwejka, zawsze można wypowiedzieć, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. E, ja słuchałem wypowiedzi turystów, narzekali na polskie służby konsularne, tam w Tunezji. Może rzeczywiście sytuacja zaskoczyła tamtejszych dyplomatów, ale myślę, że cała dyplomacja... Trzeba powiedzieć, że, że dyplomaci z Tunezji byli bardzo chwaleni przez rzecznika MSZ i właśnie dlatego ja też mam zdziwiona, <kli> że ci turyści mówią, że pomoc, że oni nie odczuli tej pomocy od razu, że była mocno spóźniona. Ja też chwalę wszystkich moich kolegów i koleżanki Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale to wcale nie znaczy, że y, ludzie z innych partii muszą się z tym zgadzać, także jeśli rzecznik MSZ chwali e, e, służbę dyplomatyczną w Tunezji to co ma robić? Oczywiście, że chwali ja słyszałem ale tych turystów, mój że mój. długo czekali tak, to byłoby moim zdaniem lepsze rozwiązanie ale e, p, e, powiedział mówili, że to wszystko bardzo długo trwało, nie mogli się z nim e, skontaktować, nie było jakichś telefonów kontaktowych, telefonów takich e, alarmowych, to wszystko w tej traumie, którą turyści przeżyli powinno być uruchomione Oczywiście już nie mówię nawet o tych później błędach w szacowaniu ofiar, bo to, co pani redaktor powiedziała, lepiej e, nic nie mówić, zbliża się plebiscy srebrnych chórz, czyli milczenie e, jest srebrem. E, nie, jest złotem. E, mowa jest srebrem. E, mowa jest srebrem, tak. E, no więc milczenie jest złotem. Więc można było wybrać złote rozwiązanie i rzeczywiście e, nic w tej sprawie nie mówić. tymczasem tym mówiono o siedmiu ofiarach, no, później panu, o, dwóch... o, o Nie mówiąc nic mówi pan o Marcełku Sikorskim i tak? redaktor, na tym w, e, polega talent. mówcy, żeby wiedzieć, co chce powiedzieć, a niekoniecznie e, stawiać mówcy jakieś... E, stawiać jakieś tutaj e, konkluzje. Myślę, że sami rządzący powinni być bardziej zorientowani, bardziej wspólnie w tej sprawie działać. Nie ma sensu być za bardzo wyrywnym w ocenianiu nieszczęścia, jeśli jest ono nieoszacowane i najpierw trzeba się skoncentrować na pomocy, a później dopiero na jakichś fajerwerkach e, wypowiedzi politycznych. Panu to nie przeszkadza, że marszałek Sikorski tak powiedział mm -hmm. i może, Panie, może nie, nie, do, nie, czasu, nie, do czasu, ja do czasu nie, mówić. Ja został, to, że... został skarcony przez szefa MRZ-u że... bo Niektórzy mówią, że powinien odejść, że to jest straszne. Pani, więc... to w, w, w takiej sytuacji każdy powinien 7 razy odchodzić, także też nie dajmy się zwariować, ale myślę, że osoba, która pełni tak wysoką funkcję, ona nie powinna być zbyt wyrywna, że ja wiem lepiej, ja wiem ile osób zginęło, ile jest rannych, skoro oczywiście nikt nie wie, rodziny nie są poinformowane. Formowane. Nie było to zręczne, a zresztą pokazuje się wówczas cały ten kocioł e, gniewu w koalicji rządzącej. Nie jest to potrzebne. Henryk Wójec. No, To był straszny dramat ludzi i to trzeba zrozumieć, że w takiej sytuacji człowiek chciałby, żeby to wszystko się cofnęło i gotów jest y, powiedzieć, że służby działają niedobrze i tak dalej, bo przecież on najbardziej odczuwa to w tym momencie, że jest atakowany, że jest ranny, że ktoś bliski zginął. To ja rozumiem. Jeśli chodzi o nasze służby dyplomatyczne, to myślę, że tam na miejscu wychodziły z siebie, żeby to wszystko zrobić, one są tam skromne, nie za duże są, ale ta pomoc została udzielona, samolot został wysłany i przewieziony, ci którzy mogli do kraju do, do leczenia. A jeśli chodzi o polityków, no to oni czasami są temperamentni za bardzo, wyskakują przed szereg, ale myślę, że to nie wyciągamy z tego daleko idących wniosków, oni sami z tego wyciągną wnioski, żeby na przyszłość być bardziej wstrzemięźliwym. Nie dlatego, że no chodzi tak o to, myśli? żeby ludzie nie byli pobudzeni bo, za bardzo. Bo akurat mówimy o osobie, która nie, nie po raz pierwszy <śmiech> powiedziała za dużo. No może jest taka, no, różni są ludzie, ten jest Taki temperamentny. Charakter. Ta osoba. Ale wydaje mi się, że to, to, to, to, że wstrzymano kampanię wyborczą, to było bardzo dobre, że w ten, ten czas zróbmy wyciszenie no, jest jakaś poważna sprawa. Zawieźmy na moment. Akurat prezydent Komorowski zaproponował i to się spotkało ze zrozumieniem. To nie było krytykowane. także To było słuszne. Jarosław Gowin. Ja nie tyle chciałbym hmm. zastanawiać się nad tym, czy nasi dyplomaci w ja, ja nie pytam jest... tylko o dyplomatów. No ja ja hmm. pytam w ogóle o, o polskie państwo, o władzę, o to, co się działo w kraju w kraju nie działo się tak, jak się powinno dziać. Ja już tutaj zachowałem miłosiernie wobec um, polityków um, SLD, nie, nie komentując um, zbyt długo ich um, pomysłu ratowania ofert transformacji, więc zachowałem się też miłosiernie wobec marszałka Sikorskiego. Um, nie chcę drążyć tej sprawy, bo tutaj no, jednak doszło do um, tragedii. Kilka osób straciło życie. Wiele rodzin, wiele rodzin przez długie godziny nie było informowanych o malosie swoich najbliższych. Natomiast powinniśmy mieć wszyscy świadomość tego, że dzisiejszy świat jest już innym światem niż ten, który istniał jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj już nie ma bezpiecznych zakątków na kuli ziemskiej, a zwłaszcza no niestety kraje arabskie są narażone na akty terroryzmu właściwie w każdej chwili i z tego polskie państwo powinno wyciągnąć wnioski. Ale nie tylko kraje arabskie, bo niedawno nie niedawno zamach w Paryżu, Ależ więc oczywiście. my też jako uczestnicy koalicji antyterroryzmu i możemy się odpukać, spodziewać zamachów. Więc powinniśmy bacznie obserwować to, co dzieje się w świecie islamu. Nie zmienia to faktu, że Polska ma do czynienia z zagrożeniem o wiele bliższym i o wiele dla nas bardziej realnym. Mam na myśli zagrożeniem rosyjskim neoimperializmem. Rafał Grupiński. No cóż, jeśli um, y, przedstawiciele opozycji są tak miłosierni wobec e, pewnych wypowiedzi, więc ja tym bardziej nie będę <śmiech> w tej sprawie się opowiadał. <śmiech> natomiast um, natomiast um, my, my, sądzę tak z czuć z, jest. Zaglądu, zaglądu, zaglądu jakby całości z funkcjonowania polskich służb i dyplomatycznych i, a, i struktur państwa. E, myślę, że, że, że państwo się w, w tej trudnej sytuacji. Z Sprawdziło. Oczywiście osoby, które znalazły się tam w oku cyklonu, no, no, musiały na pewno odczuwać y, y, spory strach i, i przerażenie w, y, nie wiedząc przede wszystkim, co będzie się działo dalej. Prawda? Oczywiście nie, nie, nie jestem też w stanie ocenić do końca, jak, jak, to, jak wyglądała sama akcja już pomocy polskich służb konsularnych tak dalej, ale dzisiaj już większość rannych jest w polskich szpitalach natychmiast wtedy tego samego wieczoru wyruszyli polscy lekarze, ten lekarz z językiem arabskim do no, no, Tunisu, żeby natychmiast świadczyć pomoc taką, której, której potrzebowały tam rodziny naszych turystów, więc myślę, że psychologowie, więc myślę, że w Generalnie oceniając tę akcję z naszej strony, na ile można przy takim akcie turystycznym dobrze zorganizować, była dobrze zorganizowana. Czy będzie miłosierny Mariusz Błaszczak? <laughs> Ja powiem Sprawiedliwy prawdę. będzie. Prawdę to, co mogliśmy zobaczyć. Nie, nie, nie, jestem hipokrytą. Po pierwsze sami poszkodowani mówili, że polska dyplomacja nie istnieje. Po drugie oczywiście był lans. Tak, były takie wypowiedzi. Ale że nie istnieje to chyba nie aż tak daleko, bo za, za, tak, za późno dostali mówili, pomoc. byli pozostawieni sami sobie. Tunezyjczycy pomagali poszkodowanym. Nie było polskich służb dyplomatycznych. Po drugie w Warszawie był lans. Tak. Był lans na tej tragedii. Były jakieś spotkania ministrów. Po mediach oczywiście chodzili różni przedstawiciele władzy. No, to, co zrobił Sikorski, to był skandal. Nie przeprosił za to Chociażby nie padło słowo podstawowe przepraszam. I uciekł nie, uciekł Nie padło. Tak, kolejny raz. To już jest kolejna taka sprawa, w, w której Sikorski pokazuje, że jest niedojrzałym człowiekiem. Po prostu. No i jeszcze no, rzecz myślę, że też ważna. Tutaj pan minister Wujec mówi o tak. tym, że prezydent Komorowski wstrzymał kampanię wyborczą, ale we wszystkich mediach można było zobaczyć wywiady z prezydentem Komorowskim właśnie. No czyli jest tak, prezydentem, no, jak no niestety, no tak, no tak? No tak, no tak. No to wstrzymywał kampanię ale wyborczą, ale we Nie bycia prezydentem. Ale był, ale był nadaktywny. Nie, no, w dniu, w którym wstrzymał swoją kampanię, był nadaktywny. No i tak to i tak to wygląda. To, to można nazwać tak, słowem jednym. No ale hipokryzja. wypowiadał się, no, ale wypowiadał się w tej dotyczących Pan Andrzej Duda też swoją kampanię zawiesił na ten czas, więc my trzymajmy się, parytetu. Ale, ale co, prawda, to, co, co prawda, to prawda prezydent brylował od rana w mediach. Ale to nie brylował tego, że media ja, no, ja, chciały ja, bo... słyszeć o sprawach Jarosław bezpieczeństwa. Nie, nie, tylko, nie tylko dlatego, że święta wielkanocne już naprawdę <laughs> bardzo blisko no mam, I prośbę, i Żeby nawet są. do e, przeciwników politycznych wyrażać się z szacunkiem, czy o politykach, a, a ja czuję taką zjadliwość wielką. E, naprawdę, to nikomu nie służy i tym, którzy tak mówią, też nie. A teraz no, największy dramat dla rodzin oczywiście i wielki cios dla punezji. No, oczywiście o tym od czasu do czasu mówimy, ale to jest to jedyne miejsce, gdzie ta wiosna arabska no, miała szansę się wyjść i budziła nadzieję. A dla nich jest to też wielkie, wielkie uderzenie, wielki cios i trudno myśleć co będzie dalej. Ja uważam, że administracja no, zdała egzamin. Naprawdę robiono wszystko co możliwe i MSZ i to co było mówione było naprawdę we właściwym tonie i we właściwy sposób. Natomiast co do pana marszałka. To ja będę chwalił zachowanie Platformy sprzed pięciu lat. No bo pięć lat temu jeszcze Radosław Sikorski był pretendentem do na kandydata na prezydenta i to, że Platforma zdecydowała, że nie on będzie kandydatem, no to dzisiaj wielki szacunek, że tak żeście wtedy zrobili. Wczoraj, wczoraj, podpała, wczoraj więc, proszę panów. Wątpliwa. Proszę panów, Każdy już, ma prawo już, proszę się już wyśmiać. się Proszę się wyśmiać i posłuchać. Nie, nie, nie, nie było aż tak no. surowo bez waszego takiego. Proszę panu, proszę panu. Panie przewodniczący, już dziękuję. Wczoraj odżył spór o dekarbonizację. Bo to sformułowanie się znalazło w konkluzji szczytu, który był poświęcony m.in. Unii Energetycznej i właśnie wspomniany już to Andrzej Duda zapytał m.in. Ewe Kopacz, premier Ewe Kopacz, jak to się ma do jej obietnic dotyczących górnictwa i jak to się ma wszystko do obietnic w ogóle przedstawicieli władzy, także prezydenta na to pani premier odpowiedziała że to sformułowanie dotyczy tylko ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Czy to Państwu, Panom trafia do przekonania? Gdyby jedno czy dwa zdania w tak potężnej gałęzi przemysłu e, miałoby kluczem do wszystkiego, to, właśnie, to życie e, byłoby załatwe Musielibyśmy poznać e, te wszystkie ustalenia dekorby, de karbo. ale, karbonizacyjne. Dekarbonizacja, de, czyli dewęglacja de, de, de właściwie, czyli nie? De, e, nie, właśnie nie. Deoczyszczacja, można by tak e, powiedzieć. Przecież my rzeczywiście duże postępy, każdy rząd ma tu swój wkład na rzecz powietrza, na rzecz wody. przez jak się jeździ przez niektóre miasta, które, do których jak się wjeżdżało, to przez kłęby dymu się wjeżdżało. Dziś produkuje się to samo, ale przy dużo lepszych zabezpieczeniach w ochronie. Przepraszam Panią nasza więc... musi Pan trafić w sedno, bo nie mamy tyle czasu, żeby tak powiedzieć. Więc długo trafiając, no, opłatać. trafiając w sedno, chciałem powiedzieć, że wcale nie e, trzeba ograniczać produkcji węgla i wydobycia węgla. Żeby jednocześnie nie y, pomniejszać tego, co szkodzi i nie polepszać ochrony y, środowiska. Także tutaj myślę, że pan Andrzej Duda akurat trafia kulą w płot. Zbyt prosto chciał ustrzelić łup, ale trochę strzelił kulą w płot. Żeby tak trochę odmitologizować, więc ta dekarbonizacja tak uczenie nazywana, to jest działania, które mają zabezpieczyć świat przed katastrofą ekologiczną i klimatyczną, która grozi ocieplenie doprowadzi do strasznych rzeczy. No i między innymi to jest ta dekarbonizacja. Ale tam jest powiedziane, że państwo samo realizuje. W tym nie jest tak, że jest powiedziane, że nie wolno wydobywać węgla. Można, tylko trzeba go spalać w taki sposób, żeby nie było mniej dwutlenku węgla, co znaczy modernizację elektrowni ciepłowych i taki program też w Polsce będzie realizowany. Użycie również odnawialnych źródeł energii. Przeszła teraz ustawa, która to będzie ułatwiać. Więc sądzę, że to jest zadaniem państwa, przygotowanie takiego programu, żeby się zmieścić w tych limitach, a jednocześnie dbać o priorytety swojej gospodarki, na przykład to, że górnictwo jest ważnym naszym, takim elementem naszej gospodarki. Czyli nie należy bać się, panie przewodniczący? Trzeba przygotować program. Teraz pytam Jarosława Gowinę. się, w moim wydaniu się skończyła. Andrzej Duda ma stuprocentową rację. Jest skandalem, że pani premier Kopacz, najpierw nie zawetowała um, pakietu klimatycznego, rozwiązania absolutnie zabójczego dla polskiej gospodarki. No a teraz do spółki z um, Donaldem Tuskiem wywiesili białą flagę, jeżeli chodzi o ten, no nadflagowy flagowy um, projekt um, Donalda Tuska, czyli Unię Energetyczną. Coś, co miało być um, szansą dla takich um, państw jak um, Polska staje się um, pułapką, dlatego, że um, w tym projekcie, który um, wydyskutowano w um, Brukseli i przy w Brukseli. Nie ma mowy o rozwiązaniach, które dla nas mają kluczowe znaczenie, bo uniezależniają Polskę i tę część Europy od szantażu Gazpromu. Natomiast jest mowa i o odnawialnych źródłach energii i przede wszystkim o tej nieszczęstej dekarbonizacji. Jak pan minister wujec mówi o tym, że przecież można, że przecież można, spalać, mo można spalać węgiel emitując mniej CO2. To jest oczywiście prawda, tylko za jaką cenę? To znaczy, to, to są rozwiązania, które de facto kładą na łopatki polskie górnictwo i doprowadzą do tego, że energia będzie, że wydamy dziesiątki miliardów złotych na te rozwiązania, natomiast będzie też zdecydowanie droższa energia dla indywidualnych odbiorców, czyli wczoraj pani premier Kopacz, niestety do, do spółki z Donaldem Tuskiem, przyłożyli rękę do załamania się polskiej gospodarki. Oczywiście myślę, że jednak m, po wyborach m, parlamentarnych dojdzie do zmiany e, obozu w, i wtedy odwrócimy, i wtedy odwrócimy te rozwiązania. Przede wszystkim wyjdziemy z pakietu klimatycznego. Rafał Grupiński. Nie ma. Co oznacza dekarbonizacja? Karbon jestem... to jest chyba węgiel, czy ja tak, się tak, mylę. tak, tak, tak, no tak, tak nie? Mniej emisji dwutlenku rę, węgla. Yy, yy, się, po raz pierwszy yy, słyszę, że pan przewodniczący Gowin jest yy, Kassandra aż taką. Jestem, jest opis tego, co nas czeka. Realistycznie wygląda to nieco inaczej. Po pierwsze, osiągnęliśmy to, co było najistotniejsze, czyli sformowanie Unii Energetycznej na poziomie państw europejskich, co jest, nie wszystkie cele oczywiście zostały osiągnięte, ale przecież kiedy taką Unię się tworzy, ona potem będzie ewoluować. Najważniejsze, że jest, że jest ten podstawowy cel osiągnięty. Następne cele po prostu trzeba sobie stawiać i tak to przekształcać ten, e, zasady wewnątrz e, tworzonej Unii Energetycznej, żeby e, ona e, ostatecznie w, e, osiągnęła taki kształt, jaki założyliśmy, jaki Donald Tusk przestawiał u zarania pomysłu, to po pierwsze... Zdaje się, że teraz drugie, to już z tego niewiele zostało. Po drugie, dopiero zaczynamy. do no, dokument w tej sprawie. Po drugie jest wyraźnie to, że tutaj pan minister WUJS ma absolutnie rację. Dekarbonizacja dotyczy oczywiście ograniczania emisji dwutlenku węgla I, i, i taki jest sens tej formuły. I my i tak mamy nałożone przecież bardzo ambitne cele przez Unię Europejską. Nie tak ambitne, jak nam próbowano narzucić, bo na szczęście bardzo twardo tu się postawiliśmy w, w 2008 roku. Natomiast te cele i tak są postawione ograniczania emisji, więc to jest po prostu tylko nazwanie tego procesu, to i tak się dzieje. Natomiast w tymże dokumencie jest wyraźnie też powiedziane, że każde państwo ma, swój autonomiczny, ma swoje autonomiczne prawo do budowania niezależności energetycznej na te, tych nośnikach energii, które posiada. Polska głównie energię produkuje z węgla i ten dokument także zapewnia nam tu pełną autonomię, jeśli chodzi o korzystanie z tego podstawowego naszego e, produktu energetycznego. Mariusz Właszczak. Panowie z obozu władzy zaklinają rzeczywistość. Wystarczy przeczytać ten dokument. On jest dostępny w internecie. Pierwszy punkt konkluzji e, mówi o Unii Energetycznej, która ma polegać między innymi na czym? Na dekarbonizacji gospodarki. Przecież w oczywisty sposób nie chodzi tu o to, żeby w, no, zmniejszyć, no tak, zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, ale poprzez co? Poprzez zrezygnowanie z tego surowca energetycznego, jakim jest węgiel, a on jest w Polsce najtańszy, ja, mamy panie, najwięcej, no nie, nie największe nie zasoby tego panie, surowca, jest, ale na co się no, dzieje? No. Proszę Państwa, no ale Jarnie, co, się dzieje, co się dzieje w Unii Europejskiej? No, to, przecież, no, to, to, to nie jest zabawa dla, dla grzecznych dzieci. Tylko to jest gra interesów. Oczywiście energia atomowa w, we Francji, energia odnawialna w Niemczech, w tym sprzedaż zużytych urządzeń, tych wiatraków do Polski, bo oni sobie, Niemcy sobie wymieniają na nowe te urządzenia. A w przypadku rządu koalicji POPSL mamy do czynienia ze zgodą. Na wszystko się zgadzają i jeszcze mówią, że to jest takie dobre dla nas, tak bo będziemy musieli zamykać kopalnie i zwalniać 100 tysięcy ludzi na śląsku. No jak, jak to można nazwać? O co w tym wszystkim chodzi? Chyba wyłącznie chodzi o stanowiska w Unii Europejskiej. Donald Tusk ma świetne stanowisko, a teraz po dwóch i pół roku tej kadencji pewnie chce zadbać o następne dwa i pół roku drugiej kadencji i dlatego na wszystko się godzi. Kosztem interesów polskich. I Jarosław Kalinowski, ostatni Nigdy, tej nigdy nie było i nie będzie tak, że w Unii Europejskiej nasze zdanie w 100% będzie mogło być realizowane. Zdanie zwłaszcza, które jest wybitnie naszym spojrzeniem i nasz interesu naszej gospodarki, bo jest 28 państw członkowskich. A że tak za czasów pisów było, tylko przypomnę, że w 1996 roku weszła reforma rynku cukru w całej Unii Europejskiej. Obniżono produkcję w Unii o 30%. W Polsce również zamknięto część cukrowni. Ludzie stracili pracę i Prawo i Sprawiedliwość jakoś temu nie zapobiegły. A teraz szoku, wracamy do... Właśnie. Co to jest ta dekarbonizacja w tym przypadku? Czy rzeczywiście Unia można energetyczna... ograniczyć emisję bez ja to widzę, ograniczenia tak. wydobycia? Ja to widzę tak. Unia Energetyczna oparta była na trzech filarach. Pierwszy filar, no to uniezależnienie się e, od szantażu e, Gazpromu, czyli e, mówiąc od szantażu rosyjskiego. Całej Unii Europejskiej. Drugi filar, rzeczywiście dekarbonizacja, tak jak to dzisiaj wielokrotnie powtarzamy, czyli już od dawna no, naprawdę niemalże religia w Unii Europejskiej, żeby być liderem w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla. No, to, to, jest, to było od, od razu w tym zawarte. I trzeci, Niestety niespełniony I, i w tym, co w tej dzisiaj się tworzy, żeby ta Unia Energetyczna doprowadziła do tego, żeby warunki konkurencji na jednolitym europejskim rynku były rzeczywiście równe, bo to nie jest tylko budowa strategii poszczególnych państw członkowskich Unia, swojej niezależności energetycznej, ale jeżeli Niemcy w kontraktach z Rosją mają o 20-30% o tańszy gaz, a dlatego, że, że się porozumieli w sprawie Nord Streamu i innych rzeczy swego czasu, no to mają o 30% co najmniej lepszy start w konkurencji na jednolitym rynku, dlatego wygrywają. budując, mamy się nawet, bać tego sformułowania? Nawet nie to, że bać, nie ma wyjścia. Dzisiaj i Chiny, i Stany Zjednoczone, na któreśmy wskazywali palcem, że oni są hamulcowym i nie ma sensu, żeby w Unii Europejskiej ograniczać emisję, bo oni są największymi trucicielami. Dzisiaj i Chiny, i Stany idą do przodu. Europa nie Nieka. odwróci się. To, że w Polsce budujemy dzisiaj nowe e, nowe m, m, m, energetyczne bloki. W oparciu o węgiel to jest prawda, natomiast e, oczywiście nie będzie nam łatwo sprostać tym wyzwaniom i to trzeba powiedzieć prosto Nazwijmy rzecz po imieniu. Te rozwiązania całkowicie pozbawiają konkurencyjności polską gospodarkę. Jeżeli ktoś mówi, to, że tutaj chodzi o ochronę to środowiska, to chcę przypomnieć, że jeden wulkan na Islandii emituje więcej CO2 niż cała gospodarka Unii Europejskiej. trudno nie zamknąć wulkan? jak na razie się nie udało. Teraz porozmawiamy o skokach. Jedna strona, w drugą uderza skokami, a druga oddaje uderzeniem USI. Tak wojnę o skoki podsumował wczoraj moim zdaniem nie odrzeczy poseł Eugeniusz Kłopotek. Czy to dobrze, że skoki stały się kampanią, elementem, poważnym elementem kampanii wyborczej? Czy to jest dobry moment, dobra pora i co mm. dalej? Jeżeli skoki, skoki będą stawały się elementem kampanii wyborczej, mm tym bardziej dalecy będziemy od wyjaśnienia prawdy, od ukarania winnych i od zrefundowania strat tym, którym Fundusz Gwarancyjny tego nie zrefundował. Oczywiście poszły już od pieniądze, ponad 3 miliardy złotych z Funduszu Świadczeń Gwarancyjnych. Ale to jeszcze droga daleka do tego, żeby wyrównać e, te wszystkie straty. Do mnie, do biura przyszły osoby, które mają ulokowane w skokach ponad 100 tysięcy euro i one nie załapują się na te refundacje, na te e, wyrównania, no więc to są... Duże dramaty. Najgorszym nieszczęściem tego wszystkiego jest, że okazuje się, że największy skok na świecie, gdy idzie o zabór mienia nie swojego, dzieje się bez kominiarek, bez kałasznikowów, bez bomb, bez y, y, jakichś napadów i y, podpaleń. No dobrze, ale dobrze, że powstała podkomisja, że się tym teraz zajmujemy? Tak. Dobrze, choć uważam, że niedobrze, e, jeśli przypomniałyby sobie niektóre ugrupowania o tym, że trzeba tu powołać komisję śledczą, wtedy dopiero byśmy oddalali się od prawdy szybciej niż w majbach e, pewnego e, dyrektora. Yy, to Ten pokazuję... Chciałam pana Tata. zapytać. Tata o związki prezydenta z, z panem P, bo o to pytał. Pytali też y, posłowie Prawa Bielecki, i Sprawiedliwości. Nie ma y, I pani Trzaska wieczorek powiedziała, że pan P nigdy nie był w kancelarii No to jest prezydenta. typowa metoda łapa łapać złodzieja, no, ale za chwilę do tego się odniosę. Ja w ogóle nie znam pana P, bo pan panu Piotr P jest tysiące. No, P. P. W ogóle nie wiemy o kogo chodzi. I Fundacja prezydent też nie za takiego też. pana. No ale to jest typowa metoda zwrócenia uwagi, ale mówimy o istocie. Istota polega na tym, że biznes związał się z polityką, to jest zawsze bardzo niebezpieczne. Byłem w samego początku, jak Państwo wiedzą, jestem związany z Solidarnością, jak to się ta idea tworzyła. Ona była bardzo dobra. Chodziło o to, żeby kasy pomocą pożyczkowe które w każdym zakładzie były, były miały podmiotowość prawną. Realizował to Leszek Kaczyński i robił to bardzo dobrze. W którymś momencie było bardzo ważne, żeby był nad tym nadzór finansowy. I to było najist najistotniejsze. I ten, przed tym nadzorem e, środowisko, porozumienia, centrum PiSu broniło się zaciekle. Za wszelką cenę nie chciało tego nadzoru i to już było zastanawiające. I przez to, że nie było tego nadzoru, nadzoru doprowadziło to do takich wynadurzeń, że kilkadziesiąt milionów przeszło z fundacji do prywatnej spółki, którą zarządza Bierecki i jego koledzy. Więc to są rzeczy, to jest olbrzymie nadużycia. Słusznie powiedział Balcerowicz, to jest jedna z największych afer finansowych, robiona całkowicie w glorii jakby zgody na, na, na to, że można łączyć biznes z polityką. I teraz, wtedy, kiedy ta sprawa nagle wyszła, kiedy są takie problemy, jak mówił tutaj marszałek Wenderlich, że nie można oddać ludziom pieniędzy, które włożyli w dobrej wierze, to w takim razie zwraca się uwagę, że ktoś inny jest winien. Za wszystko są winne w Polsce wojskowe służby informacyjne, za każdą rzecz. No oczywiście, że to jest próba zrzuczenia się odpowiedzialności. Moim zdaniem porozumienie centrum PiS teraz powinien wziąć za odpowiedzialność, bo on to forsował, on blokował ten nadzór finansowy. Gdyby on był wcześniej ten nadzór finansowy, to wtedy nie byłoby tego całego skandalu. Jarosław Gowin. Nie ma żadnej afery skoków. Jest afera skoku Wołomin. Nie ma co Z tych wszystkich kas, które są w ogromnej mierze autonomiczne, zdecydowana większość funkcjonuje prawidłowo. Natomiast jest jeden skok, który został stworzony, nie wiem dlaczego pan minister wujec szydzi tutaj z elementarnych faktów. Został stworzony przez byłych oficerów WSI, którzy stworzyli z tego maszynkę do albo prania brudnych pieniędzy, albo wyciągania pieniędzy. Z tych trzech miliardów, które poszły, na, na, z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 2,5 miliarda, to jest konsekwencja przestępczych działań właśnie ludzi, którzy stworzyli skok Wołomin. Nawet 3, 3 miliardy poszły na, na skoki do tej pory. No, ciągu, 3 miliardy, roku, wszystkie skoki, tak. z czego 2,5 miliarda poszło na skok Wołomin. Jeżeli ktoś mówi o tym, że afera dotycząca nawet tego jednego skoku, czy ewentualnie wszystkich pozostałych nieprawidłowości, to jest największa afera finansowa trzeciej RP, to mi ręce opadają, bo przecież to, co się dzieje z kredytami walutowymi, to jest afera na skalę 10 czy stokrotnie większą, niż wszystkie nieprawidłowości przy skoku wołomińskim. Tam chodzi A o dziesiątki miliardów afery? złotych. Bo, bo jeśli jest afera, to muszą być aferzyści. No aferzyści Czyli są. Czyli w, w wypadku kredytów frankowych Kim są no, w przypadku aferzyści? kredytów frankowych w świetle prawa, bo niestety to było rozwiązanie, przeciwko któremu, przeciwko któremu państwo nie zaprotestowało skutecznie, Więc w świetle prawa część nieuczciwych bankowców wciągnęła setki tysięcy Polaków w pułapkę kredytową. W przypadku skoków jest problem z tym jednym skokiem, czyli z wołominem. I Tutaj tropy niestety, ja nie mam żadnej obsesji spiskowej, ale ewidentnie prowadzą do w, w, wojskowych służb informacyjnych, a pan minister Wujec jest kolejnym przedstawicielem kancelarii prezydenta. Który, ze służbami nie, informacyjnymi. nie, nie, nie, pan ma piękną biografię, ale pan jest kolejnym przedstawicielem kancelarii prezydenta, który podkreśla to, że Piotr P. nigdy nie gościł w Piotr kancelarii prezydenckiej, moment, nie. natomiast nie odnosi się pan do innej informacji, czy um, pogłoski o tym, że um, syn prezydenta um, Komorowskiego pracuje w firmie um, właśnie Piotra A Może wujek, ciotka i tak dalej. W e, teraz Rafał Grupiński. Jestem zdumiony wypowiedzią mojego poprzednika, pana przewodniczącego Gowina. Bo po prostu pierwszy nie wygodne, raz w tym Niewygodne fakty. Ogłaszał przez lata, że jest zwolennikiem wolnego rynku, że e, branie kredytów w obcych walutach, które było dozwolone na zasadzie wolnego dozwolone, rynku w Polsce, tak. jest, e, jest aferą. Oczywiście Nie, że jest, afer, nie jest aferą to, że, że ludzie postanowili zarabiać na, kredy, na kredytach frankowych, bo uważali, że wyjdą na tym korzystniej i wychodzili przez lata korzystniej. Natomiast niż my, którzy braliśmy kredyty, bo ja akurat w, zawsze wychodziłem z zasady, że bierze się kredyt w walucie, w której się zarabia. Natomiast, A wracając do skoków. Wracając do skoków, no. To jest rzeczywiście e, e, e, mniej więcej ten sam zabieg, jaki Antoni Macierewicz e, e, e, stosował przy okazji udowadniania o stalowej brzozie i innych heluj, e, wybuchach kilku na pokładzie samolotu. A więc z tą metodą, którą mieliśmy już do czynienia przy największej tragedii, jaka się w Polsce zdarzyła, czyli, czyli katastrofy samolotu prezydenckiego. E, trzeba wyraźnie powiedzieć, kasa Krajowa Skoku miała nadzór nad wszystkimi skokami. Wszyscy ludzie, nawet jak byli z jakiegoś tam legendarnego WSI, byli przez Biereckiego sprawdzani, nominowani w poszczególnych e, kasach skoków, bo Krajowa e, Kasa na też miała... odpowiada za sytuację, co znaczy, Tak, bo wszystkie, nikt nie przejął, e, e, nie mógł stworzyć żadnej kasy, dużej kasy, ehm. nikt nie mógł tam wejść do Rady Nadzorczej bez wiedzy braci Biereckich. I, i Kancelarii Prawnej, która obsługiwała skoki z, z Trójmiasta, więc po prostu opowiadanie teraz, że ktoś inny jest winny, że ktoś w Radzie Nadzorczej znalazł się, kto miał jakieś związki z jakimś legendarnym wersji, no jest po prostu z, y, próbowaniem stworzenia dzisiaj kolejnego zaćmienia słońca. No, no niestety, y, panowie spisu, y, nie, nie uda wam się y, prawdy zakrzyczeć. Związki między politykami Ale komisji PiSu, raczej nie będzie, bo jak jest chcecie komisja, wiedzieć, Ja też tak? mam jedną... E, do przemoczącego... Bo mamy mało czasu, <śmiech> ja, także proszę ja, o Mam do przewodniczącego Płaszczaka, jak chcecie znać jakieś związki Polityków ze skokiem wołomim to zapytajcie Jacka Sasina. To, to ma tam najwięcej <głos> związków, a to wszystko opowie. Słyszałem, jak mówił, że tylko za pana yy, Dobrze, z widzenia. Michał Boni, pana Dariusz skupu. Rosati prawda, współpracowali ze skokiem wołomim Sława Kopacz Mariusz miała w skokach, jak się okazało, tak, i nawet <głos> Mariusz zrezygnowała Błaszczak. z skoku. Ma, Mariusz skoku. W lutym. do sedna, proszę. w skokach. proszę, proszę, proszę, proszę, proszę. polega na tym, że yy, nadzór KNF, nie sprostał zadaniu, dlatego że to na czele karnej stoi... Nad... Panie redaktor, dzwoneczek proszę Także zastosować. Pan, teraz mówi dobrze? pan Grupiński jest bardzo zdenerwowany. Pilnowała, tak. Widać, że... Panie przewodniczący, proszę. Widać, że brakuje mu argumentów, stąd posługuje no, się obelgami. Tak, obelgami dobrze, się czy posługuje? panowie mogliby się w ogóle nie posługiwać wzajemnymi odniesieniami, tylko do sedna? Mm. Już milczę. Yy, chodzi o to, że krajowa, yy, nadzór finansowy kierowany przez pana Jakubiaka, byłego wiceprezydenta Warszawy, przy pani Gronkiewicz-Walc, wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej, yy, yy, chociaż był informowany przez Kasę Krajową o nadużyciach w skoku wołomin, zareagował z półtorarocznym opóźnieniem. Bo dopiero yy, po upływie półtora roku wprowadzono lata zarząd Panie przewodniczący, cztery lata blokowania. Panie redaktorze, dzwoneczek proszę. No, tak, tak, tak. No to... Proszę mi tu nie podpowiadać, co ja mam robić. Proszę <śmiech> mówić. <śmiech> A więc y, to jest problem nadzoru KNF-u, y, który nie sprostał swojemu zadaniu. Poza, poza tym KNF pismo jakieś tajne wysłał do premier Kopacz, do szefów ABW CBA. Okazuje się, że to pismo przestało być tajne. Na podstawie tego pisma, które było tajne, nie było tajne, zorganizowano to Platforma. Pani Skowrońska, która jest pracownikiem banku, oczywiście nie skoku, tylko banku, urlopowanym pracownikiem banku, zwołała posiedzenie Komisji Finansów Publicznych tajne no, bo oczywiście nie, opinia publiczna nie może A się dowiedzieć, co jest, co jest przedmiotem o, jest e, dobre, tego, co dotyczy e, sprawy. Zaraz odpowiem, zaraz Ale odpowiem. Ale już kończymy audycję A, jeszcze Jarosław Kalinowski. Rozumiem, no, no tak, no tak, no to, to, to już nie ma, nie ma czasu, nie ma no czasu. Po pierwsze, pierwsze kampania, kampania prezydenta Komorowskiego, który powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące jego syna i tego, czy, czy miał jakiekolwiek związki z Fundacją pro-civili, którą zakładał ten pan P, który był szefem Rady Nadzorczej Skoku Wołomin. No i po drugie, to też jest y, niezwykle no, no, no, ważne. To też jest niezwykle ważne, żeby politycy Platformy wyjaśnili. Michał Boni swoje związki ze Skokiem Wołomin, pani premier Kopacz, czy rzeczywiście miała pożyczkę w Skoku, przez Radosław Sikorski. Czy teraz. Czy Radosław będzie odwieszony? To, to wymaga dalszych wyjaśnień. Sprawa wymaga dalszych wyjaśnień, jest zawieszony w klubie parlamentarnym. I jest tylko dla pana minuta. Jest to... 3 miliardy złotych, które Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił, czy przeznaczył na ratowanie banków kasę. Z, o których mówimy to nie są pieniądze jakichś tam banków to są pieniądze ludzi, którzy w bankach lokują swoje oszczędności, bo to oni zostali obciążeni ale że zysków miały banki ale, komercyjne ale, ale, ponad 16 miliardów ja wiem, że pana boli nie mamy czasu to, że ta afera, bo to jest afera, jest wynikiem braku nadzoru, państwowego nadzoru nad kasami, to jest, nie ulega wątpliwości. Natomiast nie ulega też wątpliwości i nikt ty, PiS od tego nie ucieknie, blokowaliście możliwość objęcia państwowym nadzorem e, tych, tych kasy, co no, zrobił nadzór? No ale to wykonali teraz Pan się PLA. tłumaczy, bo Pan przeszkadzał nie. tutaj. Mówiłem, Mówiłem przed chwilą, jak działa. to nadzór, nie ulega wątpliwości. PLA. Natomiast e, komisji specjalnej nie ma sensu, uważam, powoływać śledczej, powoływać w tej kadencji, no bo to już koniec tej tak. kadencji nic z tego nie będzie, tylko jeszcze większy galimatias. Podkomisja dobrze, natomiast myślę, że bez Komisji Śledczej w przyszłej kadencji się nie obejdzie. Nie obejdzie się na pewno. W sprawie Ambergold, w sprawie afery stoczniowej, sprawie afery w sprawie będzie afery hazardowej, będzie dużo w sprawie afery informatycznej. przede wszystkim afery Nie będzie stałych, będą śledcze. Ale nie da się dziękuję. tego zakrzyczeć. Dziękuję, dziękuję się Jerzy Wedelich, Henryk Wujec, Jarosław Gowin, Rafał Grupiński, Mariusz Właszczak, Jarosław Kalinowski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.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 Tylko teraz na przykład telewizor 55 cali LG, rewolucyjna rozdzielczość Ultra HD Smart TV klasa A za 3699 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma.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 No, ty dostaniesz i szóstkę i pieniądze, tylko już idź po pożyczkę na szóstkę do banku BGZ. Chcesz dostać szóstkę? Do połowy maja przyjdź po promocyjną pożyczkę na szóstkę do banku BGZ. Najlepszego banku w Polsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGZ. Cześć, to ja, Intersport, twój sportowy doradca. Włącz się i świętuj z nami pierwszy dzień wiosny. Tylko teraz odzież tańsza o wartość podatku VAT. Tylko do 22 marca. Sprawdź w salonach i na Intersport.pl Legenda powraca. Nowe Suzuki Witara z opcjonalnym napędem na cztery koła Allgrip. Już od 61 900 zł. Od 23 do 28 marca zapraszamy do salonów Suzuki na Tydzień Witary. The cat sat on nie przegap! W Orange czeka na Ciebie wyjątkowy smartfon. Wybierz Sony Xperia M2 z dużym, czytelnym ekranem. W ofercie Smart Plan Multi już za 0 złotych na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange już dziś. Alu, studiowałaś medycynę. Znasz jakiś porządny lek na zgagę? No nic mi nie pomaga. Alu... Nie Alu, tylko Alu Gastrin, kochanie. Alu Gastrin? A to nie jakiś zagraniczny wynalazek? Skąd? To sprawdzony polski lek. I nie tylko szybko usuwa zgagę, ale też osłania żołądek przed czynieniem. Drażniącymi. Działa podwójnie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Alugastrin pentagladihydroksylinowosodowy 340 mg tabletki do rozgryzania i rzucia. Objawowo w kwasowość soku żołądkowego w uszkodzeniach błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, wywołanym czynnikim, że dotwórcza chorobie żołądka i dwunastnicy. Przeciwwskazania: wrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek. Podmiot odpowiedzialny: Bioprol Polska Spółka ZOO. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na Nowy telewizor Smart TV, taniej nawet o 600 zł.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 program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 marca jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Jedni chwalą, inni krytykują. Za chwilę ocena działań polskich władz po ataku terrorystycznym w Tunisie.